Witamy w sądzie XXI wieku. Jak zawsze było zawahanie, który to odcinek, ale nas już nie obchodzi. Tak, kolejny. Kolejny, bardzo ładnie. Yy, być może jeden z ostatnich, bo kończy nam się domena. Za jakieś tak. dwa miesiące. I jeżeli ktoś by był tak chętny i nam ją wykupił. <laughs> tak, zaraz się pojawi ściepa, będzie, będzie ładny przycisk Paypal, będzie przycisk SMS za 30 złotych. Będzie... Trzeba wysłać dwa smsy. Będzie przelew, tak. Będziecie mogli za nas przelać, za nasze zdrowie pół litra na przykład. No, chociażby. Yy, w dzisiejszym odcinku według zapowiedzi rozmawiamy o prost prostytucji. Yy, czy jest legalna, czy nie? Otóż mówimy, że jest legalna w Polsce i, o to, i to tyle na, na, na tak. dzisiaj odcinek. Z nielegalnych rzeczy jest nielegalne stres, stręczycielstwo. Stres. A yy, to w, w każdym razie przejdźmy do kolejnego odcinka.